Jest już w bagażniku, rzuciłam, wracając do auta. Przebiegła wiedźma, zawołał za mną. Jakby piekło potrzebowało kolejnej, mruknął as, ale pomachał. Bawcie się dobrze, chłopcy, krzyknęłam, wskakując za kierownicę. Ruch na drodze panował niewielki, pogoda dopisywała, więc jazda minęła szybko. Na początku Biarka był nerwowy, a Salcia to wyłapywała, więc włączyłam muzykę, żeby rozruszać towarzystwo. Śpiewałyśmy, gubiąc melodię, ale nigdy radość. Wilk wył w chórkach. Prawie zapomniałam, że nie jedziemy na rodzinną imprezę. Na miejscu zajechałam pod trumnę, żeby sprawdzić postępy szczeniaków i pogadać z wargiem. Siedział po turecku na masce swojego auta i obserwował dzieciaki, które sumiennie uwijały się z wałkami, nakładając na ściany warstwę matowej czerni. Napisy były już zamalowane podkładem, więc na oryginalnej czerni Odznaczało się mnóstwo białych plam. Zaparkowałam obok. Salciu, możesz wyprowadzić biarkę? Poprosiłam. Przyda mu się odwiedzić jakiś krzaczek. Jest szansa, że kadenda mi wisienki, zapytała. Zerknęłam na zegarek. Bar otworzy się dopiero za dwie, może trzy godziny. Wszystkie grzeczne wampirki jeszcze śpią. Wygięła usta w podkówkę. Odwiedzimy ich później, a na razie poznasz mnóstwo wilków. Dobry plan? Podskakiwała na fotelu jak piłeczka. Gdybym tylko miała w sobie choć odrobinę tego entuzjazmu na myśl o tym, co nas czeka w domu stada. Wdrapałam się na maskę auta Warga i usiadłam obok niego. Zerknął na mnie z góry. Jeśli wgnieciesz, płacisz za klepanie. Jeśli sugerujesz, że moja dupa jest cięższa od twojej, klepanie nie unikniesz. Odpowiedziałam, szturchając go w ramię. Kontrolujesz pracę kolonii karnej? Też, widzę postępy. Mam nadzieję, że Gajusz też je doceni. Stwierdziłam. Kłopoty wróciły do tornu. Edmund. Byłaż tak głupi. Edmund i jego ziomek stawiam na Bolka. Nie widziałam ich w ludzkiej formie. Pojadę i na nich zapoluję. Nie trzeba, siedzą w klatkach u Borysa. Wyślemy po nich transport. Mam pomysł, zobaczymy, czy się sprawdzi. Jak Borys? Nadal ze mną rozmawia, dobre i to... Ale mamy problem, to nie są tylko niechętni separatyści, Warg. Pachną watachą. Jesteś pewna? Jestem, Borys potwierdził. Nie reagują na moją moc Alfy. Jeśli nie reagują na twoją, to i na Olafa nie będą. Wiesz, co to znaczy? Kurwa jego mać. Opowiedz mi o stoczniowych wilkach i ich rodzinach. O ilu osobach mówimy? Warg westchnął. Sześciu facetów. Edmund Bolko, Ryszard Warda, Stanisław Kęty, Janusz Strawiński, brat Bolka i Bronek Lubicz. Do tego ich żony i dziewięcioro dzieci. Najmłodsze bliźniaki Janusza mają sześć lat. Najstarsze ma dziewiętnaście. Synowie Bolka i Ryszarda zapierdalają właśnie z wałkami. Brali udział w tym pieprzonym pranku. To nie ich pierwszy wyskok. Ojcowie trzymają ich krótko, więc odbijają sobie poza domem. Myślałam, że... Stoczniowcy bardziej się izolują. Ojcowie i owszem. Odkąd przejęliśmy stado, pokazali się może dwa razy, głównie po to, by powiedzieć, że nie chcą się integrować. Nie robili tego już za poprzedniego Alfy i mieli na to papiery, więc Olaf pozwolił im trwać razem, ale osobno. Żony izolują się mniej. Renata, żona Bolka i Angela, żona Janusza, pracują w szkole. Maria, żona Stanisława, gotuje w stołówce stada. Wanda dorywczo pomaga w sezonie ogrodniczym. Dzieciaki chodzą do naszej szkoły. Jedzą w stołówce, korzystają ze wsparcia socjalnego. Nie przelewa im się. To jedyny powód, dla którego stoczniowcy zgodzili się, by ich żony pracowały. To nowość. Właśnie dlatego Olaf tolerował ich izolację, bo rodziny potrzebowały wsparcia, które mogło dać im stado. Rozumiałam to, ale i tak istniało ryzyko, że poza sześcioma wilkami Wataha liczyła dodatkowe czternaście osób. Nie podobała mi się ta mieszanka separatyzmu, konserwatyzmu i maczyzmu. Pachniało mi to kultem albo jakimś patriarchalnym głównym, które mogło stanowić fundament tej watachy. Musimy ich wybadać dyskretnie, a potem doprowadzę do sytuacji, w której każdy będzie musiał wybrać stronę. Już raz mieliśmy watachę, która prawie nas wykończyła, odparł. Czasem wystarczy jedna zbuntowana wilczyca, żeby wszystko się zawaliło. Wspomnienie kobiety, która... Odpowiadała za upadek ich skandynawskiego stada i kosztowała życie niemal wszystkich dorosłych. Zasnuło mu oczy głęboką czernią. Ocalała wtedy tylko garstka wilków i dzieci, które zdołały wyprowadzić z rzezi Inge z pomocą szelmy. Ścisnęłam go za kolano. Co dokładnie spotkało Biarkę? Zapytał po chwili milczenia. Opowiedziałam mu wszystko bez oszczędzania szczegółów. Znajdziemy ducha i zapolujemy na niego. Wycedził przez zęby. Jak dobrze pójdzie, to w tym też ktoś uprzedzi, powiedziałam. Zabierasz mi całą zabawę, mruknął. Zostaje ci fucha kontrolera jakości w kolonii karnej, stwierdziłam. Spiorunował mnie wzrokiem. O, doskonałe spojrzenie. Zapamiętaj te emocje na wypadek, gdyby się głównie żeria zaczęła stawiać. Salcia i Biarkę wrócili z wyprawy w krzaki i teraz kręcili się koło samochodu. Nastoletni chłopcy szybko zauważyli dziewczynkę. Ale Biarkę warknął na jednego i drugiego, więc natychmiast wrócili do malowania. Widzimy się w domu, stada? Czy znów wybierasz spanie pod jednym dachem z wampirami? Zapytał Wark, gdy zsunęłam się z maski. Tym razem nocujemy w domku gościnnym i obym nie musiała tego żałować. Ani dziecku, ani Biarkę nie spadnie włosu z głowy, masz moją gwarancję. A jak spadnie włos z mojej? To pewnie na własne życzenie, nie mogę cię uchronić przed twoją własną brawurą. Złapałam go za kostkę i ściągnęłam z maski. Miał za dobrą równowagę, żeby wylądować na glebie, ale zawsze to mała radość. Jędza zawarknął. Ja tylko chronię cenną maskę tego znakomitego pojazdu przed ciężkim tyłkiem jego właściciela. Odparłam. Wsiadłam do samochodu, gdy zawołał Dora, poczekaj. Podszedł i nachylił się do okna. Jeśli chcesz dyskretnie wybadać dwie z żon, to zaraz będziesz miała okazję. Codziennie o 16.30 przywożą szczeniakom jedzenie, zanim obudzą się wampiry. Zerknęłam na zegarek. Jeśli trzymają się harmonogramu, powinny się zjawić za 10 minut. Lepszej okazji mogło nie być. Rozdział 39. Były punktualne. Dzięki Wargowi wiedziałam, z kim mam do czynienia. Kobietami w poobijanym Volkswagenie były Renata Strawińska i Maria Kęty. Zaparkowały spory kawałek od trumny, jakby wolały zachować dystans od budynku wypełnionego wampirami, choć przebywały na ich terytorium niezależnie od tego, czy staną pod drzwiami, czy dwa kilometry dalej. Renata była wyższa, z ciemnymi włosami splecionymi w cienki warkoczyk sięgający do połowy pleców. Miała na sobie krótką puchową kurtkę, szary golf i dzieninową spódnicę do połowy łydki, nawet przez warstwy ubrań widać było, jak bardzo jest szczupła, zwłaszcza jak na wilczyce. Jej twarz, kobiety po czterdziestce, pozbawiona była miękkości, którą zapewniłaby choćby odrobina tkanki tłuszczowej. Kości policzkowej i grzbiet nosa niemal boleśnie napinały skórę. Oczy, szaroniebieskie, głęboko osadzone, rozglądały się czujnie, jakby w każdej chwili spodziewała się ataku. Maria była niższa, bardziej krągła, niemal miękka, rzadki widok wśród wilczyc. Jasne kręcone włosy podpięła spinką, ale kilka kosmyków i tak spadało jej na twarz. Miękką, nieco nalaną i zmęczoną, ale wciąż ładną w ten łagodny sposób. Nie miała ani grama makijażu, a spod grubego szalika przelotnie wyłoniły się żółte cienie po siniaku na żuchwie. W długiej pikowanej kurtce wyglądała jak zgniło zielony bałwanek. Kręciły się chwilę przy bagażniku, wyciągając torby termiczne, pojemniki... Dwa duże termosy i wielorazowe kubki. Wyglądało na to, że mają zapas nie tylko dla swoich synów, ale i dla pozostałych ukaranych szczeniaków. Próbowały się zabrać ze wszystkim. Brakowało im rąk. Podeszłam do nich. – Pomóc? – zapytałam. Spojrzały na mnie jak łani w światłach reflektorów. – Dora wilk. Nie miałyśmy okazji się poznać. Po chwili wahania przedstawiły się i uścisnęły moją wyciągniętą rękę. – Pani jest… – Wiedźmą i Alfon? Bardziej zapytała niż stwierdziła Renata Wystarczy Dora i tak to ja To pa, y, to y, ty Wyciągnęłaś ich z lochów gajusza Przez ciebie teraz malują trumnę Powiedziała wyższa z wilczyc Dzięki mnie wciąż żyją I mają ręce, którymi mogą malować Odparłam Renata zacisnęła usta w cienką białą kreskę Maria wtrąciła się szybko Dziękuję i doceniam Nie ja wiem jak wpadli na tak głupi pomysł Ale obiecuję, że to się nie powtórzy Niestety tak to już bywa z mężczyznami, stwierdziłam. Czasem nie mają nawet młodości jako wymówki, żeby podejmować idiotyczne decyzje i ryzykować życie nie tylko własne. Ponoć to dlatego że żyją krócej. Nie potrafią myśleć z wyprzedzeniem w sposób przyczynowo-skutkowy. W chwili zaczadzenia testosteronem nie potrafią myśleć o konsekwencjach. Przesadzałam. To nie była uniwersalna męska przypadłość, ale w ich rodzinach akurat tak. I chciałam, żeby się nad tym zatrzymały. To tylko dzieci, warknęła Renata. To już dawno nie są dzieci, ucięłam. Wasi synowie mają po piętnaście, siedemnaście lat. W tym wieku powinni już wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Rozumieć, że ich głupie wybory mogą sprowadzić nieszczęście na najbliższych. Ale może nie mieli w domu zbyt dobrych wzorców? Spojrzałam Renacie prosto w oczy, próbując odczytać, czy wie, gdzie w ogóle podziewa się jej mąż. Ale po tej karze będą bezpieczni, wrócą do domu... Zapytała Maria, a jej głos zadrżał. Gajusz jest usatysfakcjonowany karą, co nie znaczy, że wszystko pójdzie w zapomnienie. Renatar się wzdrygnęła. Maria patrzyła na nią z desperacją, jakby liczyła, że tamta powie coś, co jeszcze odwróci bieg zdarzeń. Zawsze przychodzi taki moment, wcześniej czy później, kiedy trzeba myśleć samodzielnie. Podejmować decyzje. Rozważyć, co jest lepsze dla nas, dla naszych dzieci, naszych bliskich. Nie zawsze ślepe podążanie ze silniejszymi wychodzi nam na zdrowie. Powiedziałam sentencjonalnie. Może się zdarzyć, że ci, którzy roszczą sobie prawo do przewodzenia, popełniają błędy i płacą za nie życiem. Ale nierzadko rujnują życie tym, którzy nie odeszli, kiedy jeszcze mogli. Czasami ważniejsza jest lojalność, odparła Renata, która chyba zaczynała już dodawać dwa do dwóch. Lojalność to chwalebna cecha. Ale czasem trzeba się zastanowić, jak kosztowna może się okazać i czy ten, kto jej oczekuje, jest jej wart. Widuję takie rzeczy. Mężczyźni, podejmujący idiotyczne decyzje, pociągają za sobą swoje rodziny na dno. Mówiąc, patrzyłam Renacie w oczy. Czy wiesz, gdzie jest mój mąż? Zapytała nagle, a w jej oczach pojawił się strach. Kiwnęłam głową. Żyje? Zapytała ciszej. Westchnęłam. Pożyczonym życiem On i Edmund Złamali bezpośredni zakaz I nawet nie jest to najgorsza rzecz Jakiej się dopuścili Torba z jedzeniem wyślizgnęła się Z palców Marii Kobieta złapała Renata za rękaw Wyrzucą nas Szepnęła drżącym głosem Nie wierzę w odpowiedzialność zbiorową Ani w kozły ofiarne Odparłam kiwając głową w stronę trumny Mogli malować tylko ci złapani za rękę ale uczciwiej było zapędzić do roboty wszystkich, którzy brali w tym udział i ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia. Obie kobiety patrzyły na mnie szeroko otwartymi oczami. Kiedy przyjdzie czas, każdy musi myśleć samodzielnie, w sercu rozważyć za i przeciw, zastanowić się, co będzie najlepsze nie tylko dla niego, ale i dla dzieci. Milczały trawiąc te słowa. Schyliłam się po torbę upuszczoną przez Marię, Ruszyłam w stronę trumny, a one automatycznie podążyły za mną. Hm, jednego nigdy nie zrozumiem, powiedziałam po chwili, widząc bawiących się przy samochodzie salcie i biarkę. Jak można mieć dziecko? Opiekować się nim od maleńkości, a potem odrzucić je tylko dlatego, że jest inne niż sobie wyobrażaliśmy? Jak można przestać kochać własne dziecko, bo nie pasuje do obrazka, który mamy w głowie, jak ideologia może być ważniejsza niż miłość? Maria i Renata zatrzymały się w pół kroku, kiedy i one dostrzegły białego wilka. Ta mała jest pod moją opieką niecały miesiąc, a prędzej odcięłabym sobie rękę, niż celowo ją skrzywdziła. Albo pozwoliła komukolwiek ją skrzywdzić. Ciągnęłam. W końcu o naszej sile najwięcej mówi to, co potrafimy zrobić dla młodych i słabszych. Znów ruszyłam nieśpiesznie w stronę trumny. Kobiety szły za mną, milczące i ciche, ale miałam nadzieję, że w środku rozważają każde słowo i że kiedy przyjdzie właściwy moment, będą wiedziały, co jest najlepsze dla nich i dla ich dzieci. Wsiadając chwilę później do auta, myślałam o zapachu. Mocnym znajomym, choć skażonym nutą, której nie powinno tam być. Ale ta nuta była nowa. Jeszcze zintegrowana wciąż nie wyparła zapachu podstawowego. Może wykształcenie watachy jako faktu było świeższe niż się obawiałam. Może separatyści stali się watachą dopiero wtedy, gdy Edmund i Bolko świadomie złamali zakaz i wkroczyli po biarkę na teren Borysa. A może wilczyce miały więcej wątpliwości niż wilki? Nie testowałam na nich mocy. Nie chciałam, by pomyślały, że próbuję je do czegoś zmusić. Ale miałam nieco więcej nadziei niż pół godziny wcześniej, że może nie spełni się najczarniejszy scenariusz. Pomachałam Wargowi, który znów siedział na masce jak kurę na grzędzie. Renata i Maria rozdawały szczeniakom pudełka śniadaniowe i kubki. Kręciły się wokół nich jak nadopiekuńcze foki, jakby spotkała je jakaś okropna, niezasłużona kara z rąk nieludzkich bestii. Nawet jeśli spełni się najlepszy scenariusz, przed nami wciąż masa roboty. A teraz jedziemy poznać stado, powiedziałam Salci, cofając auto spod trumny. Będzie tam coś do jedzenia, zapytała. Tego wśród wilków nigdy nie brakuje, zapewniłam. Będę pilnować biarkę, żeby nikt mu nie zrobił krzywdy. Stwierdziła po chwili, a gdy spojrzałam na nią zaskoczona, dodała. Słyszałam, co mówiłaś Mironowi. Jeśli go tu nie chcą, możesz zostać z nami? Jasne ale najpierw spróbujmy to rozwiązać tak, żeby był bezpieczny. Żeby nie musiał oglądać się za siebie w obawie, że ktoś na niego czycha. Biarkę zapiszczał z tylnego siedzenia, słowo daje. Ten wilk nie tylko potrafi się uśmiechać, ale i płakać. Rozdział 40. Ledwie zaparkowałam przed domem stada, auto otoczyła dzieciarnia co najmniej dwudziestka drobiazgów w wieku mocno przedszkolnym. Za nimi podążała Inge z niemowlęciem na biodrze, uśmiechnięta i świeża jak wiosenny poranek. Biorąc pod uwagę, że była nie tylko młodą matką, ale i całymi dniami ogarniała przedszkole pełne szczeniąt, zakrywało to na zjawisko nadprzyrodzone. Po jednym dniu z taką bandą czułabym się jak po zderzeniu czołowym z tramwajem. Ona rozkwitała. Może i była zwyczajną wilczycą i omegą, ale musiała mieć w genach domieszkę jakiejś magii, bo inaczej nie dało się tego wyjaśnić. Wysiadłam, a za mną, moi towarzysze. Dzieci rzuciły się na biarkę, tuląc go jak białego misia z zakopca. Wyciskały mu na pysku mokre całusy i wyrażały nieskończoną radość z jego powrotu, jakby wrócił z wojny. Biarkę pod tej kaskady czułości posłał mi zaskoczone, lekko spanikowane spojrzenie. Hej, a dla mnie nie ma nawet jednego tulina, wszystkie zgarnie biarkę? Zawołałam, odciągając od wilka część uwagi. Na szczęście coś się dla mnie stało. Podnosiłam najmniejszych, żeby mogli przytulić coś więcej niż moje kolana. Przyjmowałam całusy, a lepkie łapki czepiały mi się szyi. Dwójka najbardziej niecierpliwych próbowała wspiąć mi się na plecy jak małpki. Jęknęłam, kiedy jedno z nich złapało mnie za warkocz. Sięgnęłam ręką za siebie i zdjęłam z pleców może trzyletniego brzdąca. Byłoby łatwiej, gdybyś się położyła. Wszystkie mogłyby się wtedy wdrapać na ciebie naraz. Rzuciła Inge z rozbawieniem. I żebym zginęła marnie pod lawiną szczeniąt? Nigdy. Odpowiedziałam, ostrożnie przybijając piątkę Marcinkowi. Miał pięć lat i nie przepadał za nadmiarem dotyku ani hałasu, co czyniło dorastanie w stadzie nawet większym wyzwaniem niż gdyby wychowywał się wśród ludzi. Już to, że był tu wśród reszty hałastry a nie schowany w swoim małym czerwonym namiocie w sali przedszkolnej. Było wydarzeniem. Z dwójką rozbrykanych berbeci pod pachą podeszłam do Inge i cmoknęłam w czoło Lunę. Wyczekane dziecko jej i Olafa, a potem przywitałam się z Omegą. A to kto? Zapytała, zerkając nad moim ramieniem na salcie. Dziewczynka stała nieco z boku, otulona ramionami, jakby pierwszy raz w życiu zrobiło się jej zimno. Szczenięta były niezłe w czytaniu mowy ciała. Wiedziały, że nie chce kontaktu, więc trzymały się na dystans. To Salcia, moja podopieczna. Jesteśmy z Mironem, jej rodziną zastępczą. Wyjaśniłam, odstawiając maluchy na ziemię. Wyciągnęłam rękę w stronę dziewczynki. Podeszła nieśmiało i przytuliła się do mojego boku. To Inge. Jeśli coś cię przestraszy albo przytłoczy, a mnie nie będzie w pobliżu, idź do niej. Tam za nią jest Jola. Pomachałam młodej wilczycy, która pracowała z ingę w przedszkolu. A ta hałaśliwa banda to szczenięta naszego stada. Nie gryzą, chyba że akurat ząbkują, więc pilnuj kostek. Są całkiem przyjazne, o ile nie próbujesz im zabrać jedzenia z nosa. W kwestii dzielenia się pożywieniem mają jeszcze sporo pracy przed sobą. Dzieciarnia rozchichotała się, słysząc tę charakterystykę, jakby nie była to najprawdziwsza prawda. Potem zaczęły obwąchiwać powietrze wokół salci, nie zbliżały się za nadto, ale wyraźnie były ciekawe. Czemu ona pachnie ogniskiem? Zapytał Marcinek, który zawsze pierwszy wyłapywał takie rzeczy. Bo tak pachnie ogień, a Salcia jest żywiołakiem ognia, odpowiedziałam. Jak Miron? Nie do końca, ale podobnie. Rzuciłam, bo dla nich najważniejsze było to, że oboje są pyrami. Po chwili zapadła dziecięca decyzja, że skoro Salcia pachnie mną i Mironem, to znaczy, że też jest rodziną i zasługuje na parę przytulasów. Przedstawiały się, wyciągały brudne łapki, a po paru minutach Salcia była już jedną z nich, rozluźniona bez śladu wcześniejszej sztywności. I wtedy dotarła do mnie, że nie widywałam jej wcześniej w interakcjach z dziećmi. Nawet w szkole trzymała się z Mironem albo Joszuą. Z rówieśnikami nie miała jeszcze kontaktu. W piekle uczyła się magii, ale zaczynałam podejrzewać, że nie poszło to tak gładko, jak zakładałam, bo Salcia nie przejawiała takiej rezerwy wobec dorosłych. Czy teraz możemy coś zjeść? zapytała, wsuwając dłoń w moją. Brzmi zupełnie jak szczeniak, zaśmiała się Inge. Chodźmy, powitalna uczta już gotowa. Starszaki upiekły dla was specjalne ciasteczka i nawet udało mi się kilka ocalić. W dużej jadalni stół był już zastawiony i dzieciaki wlały się do pomieszczenia wartkim potokiem. Olaf pojawił się w korytarzu, gdy tylko przekroczyłyśmy z Inga próg. Dora uściskał mnie mocno. Tak mi przykro. Nie sądziłem, że narobią aż tyle bałaganu. Czyli Warg zdążył go już poinformować o sytuacji. Zerknęłam na salcie, którą Inge usadziła koło siebie, gdy reszta szczeniaków zajmowała swoje miejsca. Mała wydawała się odprężona i spokojna. Biarka siedział u jej boku. Wszystko na tym froncie było pod kontrolą. Odciągnęła Molafa na bok. Jutro muszę ich odebrać od Borysa. Masz ludzi, których można po nich wysłać? Skinął głową. Tym się nie martw. Wyprawię dwóch z ochrony. Poczekaj chwilę. Mam pewien plan, ale muszę podpytać Wawrzyńca, czy da się go zrealizować. Jasne. Masz na oku resztę stoczniowych? Oczywiście. I kogoś, kto zbliży się do nich na tyle, żeby wyczuć, czy są już w pełni odrębną watachą? Cień przemknął mu przez twarz. Weź na szarmę. Nie zorientują się nawet, że tam była. Musimy zaplanować spotkanie całego stada. Wszystkich, co do sztuki 0L4, zwolnień od mamy i wymówek, powiedziałam. Przyglądał mi się uważnie. Na terenie domu stada? Zapytał tylko. Nie wiem. Możliwe. Wciąż obmyślam szczegóły, ale mogą już rezerwować datę w kalendarzach. Dziś? Pokręciłam głową. Pojutrze. Edmund i Bolko muszą tu być. I to da tym rozrzuconym dalej na terytorium czas, żeby dotarli bez wymówek. Dobra, rozpuszczę wici. I miej oko na watachę, żeby się nie zwinęli na samą wieść. A jeśli przyłapiemy ich na próbie ucieczki? Doprowadzić ich z powrotem, muszą tu być. Żony i dzieci też. Szczeniaki, które teraz malują trumne, również. Wiesz, może czy ktoś ze stada jest poza miastem? Mm, nic mi o tym nie wiadomo, ale sprawdzę. Dzięki. Dora, jak źle jest. Poza watachą, która się zawiązała pod naszym nosem? Poza tym, że członkowie naszego stada świadomie i celowo oddali jednego z naszych w ręce oprawców, a potem ścigali go przez pół Polski, ganiając w wilczej formie po autostradzie? Poza tym, że wtargnęli na teren innego stada i wdali się w awantury, które skończyły się obrażeniami cielesnymi i naruszeniem porozumienia międzyterytorialnego? Poza tym, że szczeniaki prawie wpakowały nas w wojnę z wampirami? Jeśli pominąć to wszystko, to spoko. Dzień jak co dzień. powiedziałam. Zgrzytnęłam zębami tak mocno, że zabolała mnie szczęka. Olaf przeklął pod nosem. Ach, kumulacja gówna. Mruknął i zapytał po chwili. Jesteś na mnie wściekła? Spojrzałam mu w oczy. Nie jestem Olaf. Jestem spięta i rozczarowana obrotem sytuacji. Jestem zirytowana, że niczego nie zauważyliśmy. Jakbyśmy potrzebowali krzywdy Biarkę jako katalizatora. Ale oboje ponosimy winę. Pozwoliliśmy im na ten separatyzm, bo żadne z nas nie ma w naturze przymuszania innych do cieszenia się naszym towarzystwem. Więc teraz, cóż... Niby listopad, a czekają nas wiosenne porządki w stajni Augiasza. Nie sądzisz chyba, że da się ich uratować? Wszystkich na pewno nie, ale część zasługuje na szansę. Mm, obyś miała rację, mruknął niezbyt przekonany. Dotarł do nas głos Inge. Hej, idziecie, bo tu jedzenie stygnie. kiwnęła Olafowi głową i wróciliśmy do jadalni. Zajęliśmy miejsca u obu szczytów stołu i przez kolejną godzinę cieszyliśmy się szaleństwem rodzinnego posiłku z dwudziestką szczeniąt. Jedzenie było pyszne, choć nie zabrakło śledzi w trzech odsłonach. Ja już wiedziałam, że wolę je omijać. Salcia właśnie się o tym przekonywała. Uniosła na widelcu kawałek, powąchała i szepnęła. Chyba nie musimy jeść wszystkiego. To nie wigilia i obowiązkowe dwanaście potraw. Jeśli czegoś nie lubisz, zostaw innym. Na śledzie nigdy tu nie zabraknie chętnych, zapewniłam. Siedzący naprzeciwko niej, sześcioletni Tomek patrzył łakomie na rybę na jej talerzu. Zamienisz śledzia na buraczki? Zapytał konspiracyjnym szeptem, oddzielając buraki od ziemniaków. Lubię buraczki, stwierdziła łaskawie salamandra. Inge pomogła im dokonać honorowej wymiany, puściła mi oko. Zintegrowana, szepnęła. Uśmiechnęłam się pod nosem. To jedno trzeba było wilkom przyznać, a szczególnie szczeniakom miały błyskawiczny radar. Pasujesz albo nie. Jeśli tak, bariery znikały w ekspresowym tempie. Do jutra mała będzie traktowana jak część rodziny, jakby mieszkała ze mną od zawsze. I nagle ta myśl ogrzała mnie od środka. Mogłam sobie wyobrazić, że zostałaby z nami na dłużej. Może na zawsze? Po kolacji Inge i Jola rozwiozły dzieciaki do domów. Większość mieszkała na terenie stada, więc zamiast pakować je do autobusu, usadziły je w holenderskich potomkach rikszy i tandemu. Dwa wagoniki napędzane rowerami, czerwone z czarnymi kropkami na dachach, wyglądały jak skrzyżowanie stonogi z biedronką. Każdy mieścił foteliki dla dziesięciorga dzieci. I najwyraźniej sam przejazd był atrakcją, bo mali pasażerowie śpiewali piosenki jak na szkolnej wycieczce. Patrzyliśmy z salcią i biarkę, jak znikają wśród drzew. Olaf stał na podjeździe ze śpiącą luną przytuloną do piersi, kołysząc się lekko w rytm melodii. Śpiew niósł się jeszcze długo. Wyciągnęłam nasze bagaże z auta. Olaf przejął jedną z toreb, po czym ruszyliśmy w stronę domku gościnnego, wzniesionego z drewnianych bali, tuż za domem stada i otoczonego drzewami. Mój kawałek ciszy i spokoju. Zmierzchało. Salciu, muszę pogadać z wawrzyńcem i możliwe, że będę jechać do wampirów. Chcesz się zabrać ze mną, czy zostaniecie z Biarkę w domku? Będę miał was na oku, więc będzie bezpiecznie. Zapewnił Olaf. Salcia wahała się chwilę, dopóki nie dotarliśmy do drzwi. Zostaniemy. Przeczytam Biarkę ostatnie trzy rozdziały, bo na pewno jest ciekawy, jak się kończy książka, powiedziała. Przygody przygodami ale mały introwertyk potrafi docenić luksus cichego i wygodnego domku. Biarkę, jeśli chcesz się zmienić, przyniosę ci nowe ubrania, zaproponował Olaf. Wilk popatrzył czujnie, jakby spodziewał się rozkazu. Ale żadne z nas nie zamierzało go do niczego zmuszać. Jeśli tak, czuł się bezpieczniej. Już niedługo, Biarkę, obiecałam. Niedługo? To wszystko będzie tylko wspomnieniem. Zaskomlał cicho, jakby chciał powiedzieć, że trzyma mnie za słowo. Zostawiłam Wawrzyńcowi wiadomość, że jestem w Trójprzymierzu, na terenie stada i że musimy pogadać. Nie odbierał, może jeszcze spał. Rozpakowałam najpotrzebniejsze rzeczy mojej Salci. Choć była zachwycona perspektywą spania na antresoli, szybko ją zrewidowała. Biarkę nie mógł w wilczej formie wdrapać się po rabince. To wystarczyło, by regularne łóżko wygrało. Zapaliłam sznur lampek nad wezgłowiem. Prawie identyczne wisiały w jej sypialni, więc wiedziałam, że dadzą jej poczucie bezpieczeństwa – Zrobiłam herbatę i czekałam, aż wampir oddzwoni. Odezwał się parę minut po dziewiętnastej. Dora, na pewno nie jesteś wróżką? Z grubsza pewna, czemu pytasz? Zamierzałem do ciebie zadzwonić zaraz po przebudzeniu. Mamy problem i myślę, że możesz pomóc. Przyjedziesz do nas? Jasne, pamiętam już jak dojechać. Będę za pół godziny. Świetnie, powinnaś kogoś poznać. Uuuu... Wyglądało na to, że uniesie się woal tajemnic. Byłam prawie pewna, że chodzi o kogoś z Queer Command'a, jak w myślach nazywałam przyjaciół dorodki. Skłamałabym, gdybym twierdziła, że nie umieram z ciekawości. Rozdział 41. Nie miałam pojęcia, czego się spodziewać po członkach Queer Command'a. Wiedza o ich istnieniu była całkiem świeża, więc nie zdążyłam sobie wyobrazić idealnego członka grupy. I dobrze, bo prezentowali się tak różnorodnie, jak tylko można. Wawrzyniec był wyraźnie spięty, kiedy wprowadzał mnie do biblioteki. Jak chłopak, który ma przedstawić rodzinie swoją dziewczynę i boi się, że ta palnie coś niewłaściwego albo rzuci żartem, którego matka nie doceni, a ojciec nie zrozumie. Czułam się jak przed egzaminem. Cholera wie, jaki przedmiot miałabym tu zdawać, ale byłam średnio przygotowana. Pod naporem spojrzenia wielkiego faceta siedzącego w fotelu dostałam gęsiej skórki. Był masywny, dominujący i cholernie wysoki. Coś w jego energii natychmiast podsunęło mi podpowiedź. Zmienny. Jaki? Nie byłam pewna, dopóki nie podeszłam na tyle blisko, by wyłapać zapach. A i wtedy rozpoznanie zajęło mi chwilę. Niedźwiedź! Jakiś gatunek niedźwiedzia niebrunatny ten zapach znałam. Twarz miał jak z granitu, Toporną, jakby rzeźbiarz stracił zainteresowanie i nie zdążył wygładzić żadnej z krawędzi. Ciemne oczy wywiercały się we mnie badawczo z rezerwą. Jedyną miękkością, jaką podarowała mu natura, były ciemne kręcone włosy. Zmierzwione, jakby nie widział potrzeby posiadania grzebienia i przeczesywał je wyłącznie palcami. Ubrany jak najemnik. W praktyczną czerni dominował przestrzeń na tyle, że dopiero po chwili zauważyłam jego towarzyszkę, co stanowiło wyczyn, bo była zaskakująco piękna. Lekko oliwkowa cera, sarnie oczy, idealne rysy twarzy i lśniące czarne włosy spadające kaskadą aż do talii sprawiały, że wyróżniałaby się nawet na zjeździe z świata. Wysoka smukła, z ciałem gimnastyczki albo tancerki. Przysiadła na brzegu biurka i patrzyła z wyraźnym dystansem, Kremowy sweter zsuwał się z ramienia, spodnie przypominające bryczesy przylegały do skóry. Jej aura nie pozostawiała wątpliwości. Wampirzyca. Trzeci z członków Queer Commanda wyglądał najbardziej zwyczajnie. Przynajmniej dla kogoś, kto nie rozpoznałby w nim wampira. Niewysoki, szczupły, w twidowej marynarce z łatami na łokciach i w błękitnej koszuli. Mógłby uchodzić za nauczyciela hiszpańskiego w prywatnej szkole dla dziewcząt. Nie był może uderzająco przystojny, ale jego niebieskie oczy w połączeniu z poezją Nerudy mogłyby łamać dziewczęce z serca. Jako jedyny nie przyglądał się mnie, tylko zerkał z troską na Wawrzyńca. Dorawilk, przedstawiłam się, by przerwać niezręczne milczenie. Słyszeliśmy o tobie. Powiedział zwalisty typ. W jego głosie brzmiał obcy akcent. Coś z rejonu Morza Śródziemnego, ale nie hiszpański. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy odparłam. No tyle dobre, byśmy w ogóle wysłuchali jego próśb. Rzucił i spojrzał chłodno na Wawrzyńca. Odruchowo przesunęłam się tak, by stanąć między nimi. Czułam napięcie syna i nie podobało mi się, że ktoś jeszcze je podkręca. Dora? To yy, Berengar? Odezwał się Wawrzyniec wskazując na niedźwiedzia. Widal dodał, pokazując profesorka, i Monserrat przedstawił wampirzycę.